Podcastu ripolis. Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jak zwykle będę mówił do Was po polsku, jak zwykle mówi Piotr, oczywiście. Bardzo mi miło, że mogę znowu mówić do was, że chętnie słuchacie moich podcastów Bardzo mnie to cieszy Ostatnio dostałem bardzo dużo wiadomości o tym, że podobał się wam podcast o Chopinie Bardzo się z tego cieszę Praca nad tym podcastem sprawiła mi wiele przyjemności Oczywiście zawsze mam dużo zabawy robiąc podcast, ale tym razem to była rzeczywiście, to było coś rzeczywiście wyjątkowego. Myślę, że to muzyka Chopina to sprawiła. Muzyka Chopina jest tak niezwykła, że ten podcast właśnie dlatego był taki niezwykły. Pozwólcie, że przeczytam wam kilka komentarzy, które dostałem od was Aula napisała Podczas słuchania muzyki Chopina Nigdy nie zastanawiałam się nad tym Co właśnie odczuwał autor, kiedy komponował swoje utwory A teraz, kiedy słuchałam ich znowu To już całkiem inne postrzeganie Dziękuję Piotr, bardzo ciekawy i poznawczy podcast. Dzięki Ała, bardzo mi miło. Elena napisała, posłuchałam podcastu i pragnienie, aby nauczyć się języka polskiego wzrosło. Dziękuję bardzo Piotr. Dzięki Elena, bardzo się cieszę. Myślę, że to jest najlepszy podcast. Dzięki. To komentarz od Tatiany. Super, bardzo się cieszę. Michel pisze, dziękuję bardzo Piotr. Kocham Chopina i historię Polski. Bardzo pouczający, dzięki. Rusłan napisał, Piotr, dziękuję za nagranie. Głębokie, ciekawe, serdeczne. Cieszę się, że rozumiem język polski. Świetnie, dzięki Rusłan. Cześć Piotrze. Czyta się między wierszami to, że jesteś wielkim miłośnikiem Chopina. Podzielam twoją miłość, pisze Juri. To prawda, bardzo, bardzo lubię muzykę Chopina. Dzięki, Juri. A Tamar napisała, Piotr, to piękny podcast. Ja też lubię muzykę Chopina. Kiedyś, dawno temu, trochę uczyłam się grać na fortepianie, ale muzyka Chopina była oczywiście dla mnie zbyt trudna. Dzięki, Tamar. Dzięki za Wasze komentarze. Dziękuję wszystkim. Było tych komentarzy więcej. Wiele dostałem informacji na Facebooku, wiele bezpośrednio na mój e-mail. Bardzo się cieszę, że podoba Wam się to, co robię. Cieszę się również, że robicie postępy. Dziękuję wam bardzo za komentarze O postępach w nauce polskiego Zaraz będę mówił Ale zanim o postępach O tym jak robimy postępy I dlaczego czasem nie robimy postępów Zanim o tym opowiem To chcę żebyście posłuchali Pewnego nagrania Witam Piotr Mam na imię Platon, jestem z Ukrainy, mam 26 lat. Jestem słuchaczem twoich podcastów od dwóch tygodni. Chciałbym podziękować sobie za wszystko, co robisz. Robisz wielką sprawę. Bardzo mi podoba się słuchać twoich podcastów, historię po polsku. Jak byłem na Ukrainie? Uczyłem się języka polskiego przez 3, 3 miesiąców Ale jak przyjechałem do Warszawy w pierwszy raz nic nie mogłem mówić niestety tak, I tak, po trochę, po trochę już w Polsce mieszkam 2 miesiące Ale mogę z przyjemnością powiedzieć, że za ty dwa tygodnie, które Jestem słuchaczem Twoich podcastów. Zrobiłem wielki postęp w języku polskim, jak w rozumieniu języka, tak i no, w mówieniu. Dziękuję Tobie, Piotr, bardzo serdecznie. O, już jak mówiłeś, zaczynam używać Twoich zdań, tak? Wszystkim swoim znajomym będzie miał przyjemność polecać Twoich kursów ciebie, jak nauczyciele języka polskiego, tak dla Twoich podcastów oczywiście. Dzie dziękuję bardzo jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Pa, pa. Dzięki, Platon. Wspaniałe nagranie. Dziękuję bardzo serdecznie za to, że podzieliłeś się z nami tym nagraniem. Wiem, że wiele osób bardzo lubi słuchać nagrań innych. Lubicie słuchać nagrań innych uczących się polskiego. Ja oczywiście bardzo lubię dostawać wasze nagrania. Takie nagrania są motywacją zarówno dla uczących się polskiego, dla was ale również są wielką motywacją dla mnie. Platon, cieszę się bardzo, że przysłałeś nagranie, że nie bałeś się nagrywać jak mówisz po polsku. Widzę, że cieszy Cię używanie języka polskiego i myślę, że to jest jeden z kluczy do Twojego sukcesu. Bardzo serdeczne dzięki jeszcze raz. Mam teraz do was wszystkich pewne pytanie. Słuchajcie, czy czasami myślisz o tym, że nie robisz postępów w nauce polskiego wystarczająco szybko? Może uczysz się przez wiele godzin, wiele dni, a może nawet miesięcy i... Nie widzisz postępów Oczywiście wszyscy wiemy, że nauka nowego języka trwa bardzo długo I wymaga wiele pracy Ale ty nie jesteś pewny, czy robisz postępy, czy nie A może robisz coś źle Wiesz co? Czy nie byłoby dobrze, gdyby ktoś dał ci instrukcję? Co dokładnie trzeba robić i którego dnia? Taki plan działania. Dokładny plan. Jak powinna wyglądać droga nauki języka polskiego? Jak to powinno być? Jak dokładnie to zrobić? Byłoby świetnie. W rzeczywistości niestety jest to niemożliwe. Każdy z nas jest inny Każdy uczy się inaczej Każdy ma inne predyspozycje Droga każdego z nas jest inna Każdy z nas uczy się z innego powodu Każdy ma inne cele Nikt z nas nie zna dokładnie Jak będzie przebiegać nasza nauka Jednak dziś chcę opowiedzieć jak moim zdaniem ta droga, droga do płynnego mówienia po polsku powinna wyglądać. W szczególności chcę pokazać Wam, opowiedzieć Wam, jakie trzy podejścia do nauki, jakie trzy sposoby prowadzą do frustracji, prowadzą do niepowodzenia. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu dzisiejszego podcastu będziecie lepiej przygotowani do tej długiej drogi, jaką jest nauka języka polskiego. I nie tylko polskiego, ale każdego języka obcego. Ale tu w podcaście realpolish.pl oczywiście mówimy o języku polskim. Chcę, żebyście Wyrobili sobie lepszy obraz, żebyście mogli spojrzeć na naukę polskiego jakby z wysoka, z lotu ptaka. Tak, żeby zobaczyć jak najwięcej. Zatem dziś opowiem o przygodzie nauki języka polskiego. Kiedy podejmujemy wyzwanie, kiedy mówimy sobie zrobię to, nauczę się polskiego, gdy decydujemy się na ten wysiłek, to musimy pamiętać o tym, że przed nami jest droga, która czasami idzie w górę, ale czasami w dół. Raz w górę, raz w dół. I w dodatku, ta droga nie będzie krótka To będzie trwało długo Może nawet kilka lat Pokażę wam trzy Częste zachowania ludzi Zachowania, których Powinniście unikać Unikać To znaczy Nie robić tak Zauważyłem, że ludzie Popełniają te trzy Podstawowe błędy Ja też muszę się przyznać, że popełniłem niektóre z tych błędów. Te błędy powoduje, że źle się czujemy. Mamy problemy z naszymi emocjami, z naszym nastawieniem do nauki, a czasem nawet przerywamy naukę nowego języka. Myślę, że warto wiedzieć o tych błędach, Warto być świadomym, że możemy też takie błędy popełniać. Często mówimy popełniać błędy, zamiast robić błędy. Oczywiście obie formy są poprawne i dobre, ale niektóre wyrazy częściej są ze sobą używane, a niektóre rzadziej. Często mówimy, że popełniamy błędy zamiast Robimy błędy Popełniać to znaczy robić coś Ale robić coś złego Na przykład właśnie popełnić błąd Albo popełnić przestępstwo OK? Popełniać błąd Często używany zwrot Świetnie, ale wracajmy do naszego tematu Musimy zrozumieć, że postępy w nauce języka nigdy nie są stałe. Gdyby popatrzeć na wykres naszych postępów y, wraz z upływem czasu, to zobaczycie, że y, nigdy nie jest to linia prosta, która wznosi się do góry. Kiedy ktoś zaczyna uczyć się języka polskiego, to na początku robi bardzo szybkie postępy. Ta linia idzie gwałtownie do góry. Od razu może nauczyć się kilku słów, kilku podstawowych zwrotów. Od razu czujemy się wtedy bardzo dobrze. Czujemy, że robimy bardzo szybkie postępy. Pierwsza grupa ludzi, o których myślę, robi błąd, ponieważ oczekuje bardzo szybkich rezultatów i ciągłego postępu. Oni myślą, że cały czas rezultaty będą takie szybkie. Ci ludzie mają bardzo duże oczekiwania, ale pierwsze przeszkody, pierwsze plateau, które napotykają, doprowadza ich do frustracji i do przerwania nauki. Musimy być świadomi tego, że napotkamy plateau, czyli przez pewien czas, być może całkiem długi, przez kilka tygodni, może miesięcy, nie będziemy robić postępów. To jest właśnie plateau. Ludzie z tej pierwszej grupy poddają się po napotkaniu pierwszego plateau. Ci ludzie najczęściej Zaczynają uczyć się innego języka Albo w ogóle zmieniają swoje zainteresowania Najpierw wszystko idzie bardzo łatwo Ale po kilku miesiącach mówią No tak, może język polski nie jest taki łatwy jak myślałem Oczywiście przecież to najtrudniejszy język na świecie Nie ma problemu Zacznę uczyć się jakiegoś innego języka Albo zajmę się sportem <głos> w ten sposób poddajemy się, gdy zauważymy, że nie robimy już tak szybkich postępów. Myślę, że w naszym życiu zdarza się to bardzo często. Może zaczynaliście uczyć się gry na gitarze, albo chcieliście nauczyć się jeździć na łyżwach, na rolkach, na nartach. Nie, to nie dla mnie. Zajmę się czymś innym. Mówimy po w pewnym czasie, gdy nie widzimy postępów. Wiele osób poddaje się, przerywa naukę, bo nie są przygotowani na to, nie są świadomi, że napotkają plato. Nie wiedzą, że będzie czas, gdy nie zobaczą następ... postępów w nauce. Oczekują, że ich wysiłek będzie ciągle nagradzany szybkimi postępami. Rozumiecie, o co mi chodzi. Tacy ludzie szybko ekscytują się nowym zajęciem, na przykład nauką nowego języka, ale też szybko porzucają to zajęcie i zaczynają robić coś kompletnie innego. Robimy coś, uczymy się, dużo czytamy, słuchamy, i oczekujemy, że ciągle każdego dnia będziemy lepsi i lepsi. Prawdziwe postępy, prawdziwą nagrodę dostaniemy dopiero, gdy znajdziemy siłę na plan długoterminowy. Gdy będziemy trzymać się naszego planu przez długi czas. Pamiętamy oczywiście, że ten plan przewiduje, że będziemy mieli wiele wzlotów i upadków raz w górę, raz w dół. Dlatego musimy być przygotowani na to i robić swoje, nawet gdy wydaje nam się, że to do niczego nie prowadzi. Musimy zaufać naszej metodzie, przynajmniej przez pewien czas. Drugi rodzaj osób, drugi rodzaj zachowań, o których chcę teraz powiedzieć To zachowania kompletnie przeciwne do tych, o których mówiłem do tej pory Muszę wam powiedzieć, że kiedy zacząłem uczyć się hiszpańskiego To byłem bardzo zdeterminowany Bardzo chciałem mówić po hiszpańsku Chciałem jak najszybciej zacząć mówić Problem, który miałem, to pewna obsesja, chęć jak najszybszych rezultatów. Chciałem jak najszybciej zacząć mówić. Chciałem pójść jakby na skróty i szybko dojść do końcowego rezultatu, jakim jest mówienie w nowym języku, czyli w tym wypadku po hiszpańsku. Gdy ktoś jest zbyt Zdeterminowany Mówimy, że opanowała go obsesja Problem w tym, że Chcemy widzieć rezultaty naszej pracy I zapominamy o tym, że Prawdziwe rezultaty przychodzą najczęściej na końcu Gdy nowy język staje się naszą drugą naturą Gdy zaczynamy mówić automatycznie Bez myślenia gdy mamy tę obsesję, wtedy zaczynamy robić różne ćwiczenia, mamy chwilowe, szybkie rezultaty, na przykład nauczymy się kilku słów i wykorzystamy te słowa w jakiejś rozmowie. Rozumiecie, rozumiecie, o co mi chodzi. Ludzie nie chcą brzmieć źle przez pewien czas, nie chcą robić błędów, dlatego można powiedzieć... Na siłę uczą się gramatyki albo list słów Owszem, to pomaga, ale tylko na chwilę Na krótko Najgorsze jest to, że po pewnym czasie Nie masz już siły Po pewnym czasie musisz się poddać Bo twój system nerwowy, twoje siły Wyczerpują się Brakuje ci paliwa <śmiech> Brakuje ci benzyny Prawda? Mieliście kiedyś takie uczucie? W końcu mówisz, mam to w dupie. Kompletnie się wypalamy. To był drugi model, drugi sposób zachowań. Trzeci rodzaj zachowań, który chciałbym teraz omówić, jest trochę inny niż te dwa poprzednie. Wyobraźcie sobie kogoś, kto zaczyna uczyć się polskiego i idzie mu całkiem dobrze. Dochodzi do średniego poziomu, może rozmawiać trochę z ludźmi, rozumie trochę, może y, nie wszystko, ale daje sobie radę i w zasadzie ten ktoś akceptuje ten stan. Pozostaje na tym poziomie na zawsze. Takie osoby nie próbują przejść na kolejny poziom, i zawsze pozostają już na poziomie średnio zaawansowanym. Oczywiście wiemy, że istnieje czas, gdy nie robimy postępów. Wiemy o istnieniu plateau, ale powinniśmy starać się przejść na następny poziom. Zachęcam Was do tego. Wielu ludzi zadowala, że są na poziomie średnio zaawansowanym. To im wystarcza. Jednak powiem wam coś, co usłyszałem słuchając wykładu, który dawał Tony Robbins. Otóż powiedział on If you are not growing, you are dying. Jeśli nie rozwijasz się, to giniesz. Umierasz. Wydaje nam się, że jesteśmy wciąż na tym samym poziomie. Ale w rzeczywistości powoli jesteśmy coraz gorsi. Powoli nasze umiejętności spadają. Moi drodzy, po co ja wam to wszystko opowiadam? Oczywiście po to, żebyście ćwiczyli język polski. Mam nadzieję, że to jest ciekawy materiał do słuchania po polsku. Ale również chcę wam powiedzieć, że jeśli chcecie osiągnąć rezultaty, chcecie mówić po polsku, chcecie mówić dobrze po polsku, to musicie cieszyć się Samym procesem nauki Samą drogą Nie myślcie ciągle o celu O miejscu, do którego chcecie dojść To wydaje się bardzo prostą radą Czymś bardzo oczywistym Powiem wam jednak, że Najlepsze rezultaty mam wtedy, gdy Koncentruję się na tym, co robię Na samym sobie a nie na tym, jakie mam rezultaty. Nauka języków wtedy jest najfajniejsza, wtedy sprawia nam radość, gdy słuchamy, czytamy, używamy języka. Gdy rozmawiamy z ludźmi, czujemy lekkie podekscytowanie, ale nie blokujemy się, nie poddajemy się. Robienie błędów, mówienie, używanie języka to właśnie jest ten proces, który w zasadzie nie ma końca. Pamiętam, gdy uczyłem się angielskiego w szkole. To było wiele, wiele lat temu. Byłem wtedy na Starym Mieście w Warszawie. Tam jest wielu turystów. Możecie spotkać tam wielu turystów. Ktoś spytał mnie o drogę, po angielsku. Byłem tak przerażony, że nie mogłem powiedzieć ani słowa. Powiedziałem, że nie rozumiem. Potem czułem się beznadziejnie. Myślałem, że potrafię coś powiedzieć. Jednak nic nie byłem w stanie powiedzieć. Gdzieś w środku we mnie był strach. Zamiast radości z tego, że mam okazję mówić po angielsku, bałem się. Jeśli lubimy język polski, chcemy mówić po polsku, chcemy używać polskiego, to właśnie jest ten proces nauki, używania języka. Właśnie ten proces, proces jest tym, co daje nam frajdę, co nas cieszy, co nas kręci. Zatem cieszmy się procesem nauki, używaniem języka, ale wciąż starajmy się rozwijać. Co robić, żeby się rozwijać? Szukamy materiałów, które są lekko ponad nasze możliwości, które na pierwszy rzut oka wydają się trochę za trudne. Jeśli korzystamy z takich materiałów, to wciąż rozwijamy swoje słownictwo, swoją umiejętność słuchania, rozumienia ze słuchu. Jeśli rozumiecie każde moje słowo, rozumiecie wszystko. To pora na poszukanie czegoś trudniejszego. Nie mówię, że powinniście przestać mnie słuchać. <śmiech> Nie. Od czasu do czasu możecie słuchać łatwych rzeczy dla siebie. Ale jeśli chcecie się rozwijać, szukajcie rzeczy, które nie od razu są zrozumiałe. W ten sposób rozwijacie się. Należy tylko pamiętać, żeby nie przesadzać, żeby wybierać materiały nie za nadto trudne. Jeśli używacie materiałów zbyt trudnych, to bardzo szybko tracicie motywację, bo niewiele rozumiecie, i nie widzicie rezultatów Nie widzicie żadnego postępu Dlatego tak ważny jest Dobór materiałów ciekawych I na odpowiednim poziomie trudności Kochani, to wszystko na dziś Zapraszam Was do korzystania z moich materiałów Z klubu VIP Z kursów, z podcastów Używajcie języka polskiego i wciąż rozwijajcie się, poprawiajcie wymowę, słownictwo i co najważniejsze, bawcie się językiem polskim. Jeśli rozumiecie podcasty dość dobrze, to zapraszam do klubu VIP, tam znajdziecie trudniejsze rzeczy wraz z moimi wyjaśnieniami, śmieszne filmiki, fragmenty komedii, różne rzeczy. Jeśli czujecie, że jesteście w fazie plateau, to spróbujcie przez miesiąc pokonać ten stan. Spróbujcie czegoś trudniejszego, czegoś innego. Oczywiście czekam na wasze nagrania. Kto ma chęć, to zapraszam bardzo serdecznie. Przyślijcie mi swoje nagrania, jak mówicie po polsku. Proszę o komentarze. Napiszcie, co myślicie. Czy zgadzacie? Czy zgadzacie się z moimi obserwacjami? Czy też widzicie te trzy rodzaje błędów? Te trzy rodzaje postępowania? Dziękuję Wam wszystkim za dziś i zapraszam na nasze następne spotkanie, na naszą następną audycję po polsku. Trzymajcie się zdrowo, ubierajcie się ciepło, jak zwykle mówił do Was Piotr, Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.